Nie mów nikomu, to tajemnica. Stepujące pająki, czyli dziesiąty odcinek, właściwie dziesiąte nagranie. I niby powinno ono czynić ze mnie podcasterkę. Aczkolwiek za takową się nie uważam i chyba nigdy nie będę. Um, dlaczego? Tak po prostu, na przekór. Um, tak, wiem, że powinnam nagrać odcinek w wannie. Od tego zacznę um, to nagranie. Nie posiadam wanny. Posiadam prysznic. Pod prysznicem też nie nagram, ponieważ... Ja mówię do mikrofonu, który ma kabelek podłączony do komputera. W związku z czym nie mam jak tego zatachać pod prysznic. Także raczej nie nastąpi nigdy takie nagranie, chyba że kiedyś, kiedyś uzbieram kasę i kupię sobie na przykład Zuma. E, w związku z tym postanowiłam wymyślić coś innego e, i będzie to striptease. A co? W końcu jestem kobietą i mogę troszkę na innych prawach niż inni nagrywający egzystować. przygotowałam się i w trakcie nagrywania będę pozbywać się kolejnych części garderoby. Oczywiście informując was o tym. Więc na początek zdejmuję prawy kolczyk. Mój prawy kolczyk właściwie jak on wygląda? Jakieś piórka, koraliki, i jest w kolorach takich niebiesko-fioletowych. Więc owy kolczyk jest zdjęty. E, żeby nie było, że to będzie trwało nie wiadomo ile. ani bardzo mi się uśmiecha nagrać godzinę, no, przez godzinę. Od dzisiaj przestaję używać słowa podcast odnośnie moich nagrań. O! To taki mały foch w, w kierunku e, skwary. A co? Kobieta ma prawo strzelić focha. Proszę bez brzydkich skarg, wiem jak się tłumaczy słowo foch, ale w moim przypadku to nie znaczy to właśnie. O. No, także drugi kolczyk też zdejmę. Yy. I o czym w ogóle będzie to nagranie? Hmm. Na mojej stronie wdałam się w dyskusję a propos właśnie tego nagrania w wannie pod prysznicem, że niby w szafie można Szafy nie posiadam, więc to trochę dziwne, jestem kobieta, nie mam szafy, ale za to mam garderobę, także to może trochę rozjaśni, co niektórym w główkach, głowach, przepraszam, główka może się tak źle kojarzyć, mm. a z garderoby też nie nagram, ponieważ jak już mówiłam, nie mam przenośnego mikrofonu, em. ewentualnie mogę nagrać spod z, z suszarki na ubranie, Albo z biurka, a może kiedyś nagram z biurka, kto wie. E, to powinien być takie taki, takie nagranie, wow, dziesiąte, w ogóle, ach, och, i się stuknijmy kieliszkami i w ogóle wielka radość o poranku. Znaczy nie, no wielka radość wieczorem, bo to już jest prawie 20, e, Dla niewtajemniczonych data 20 listopad 2010 roku. E, ogólnie nie jestem polonistką, więc proszę nie zwracać uwagi na to, jak mówią niektóre wyrazy yy, no i tyle dobrze, więc później yy, o, od tej szafy poszliśmy dalej I, i że w piwnicy, nie, że w garażu, nie mam garażu garaża yy, garaża czy garażu, kurde Zaraz, jest grabarz. Grabarza. No. Eee, I w każdym bądź razie nie mam. Mam piwnicę, z której nie korzystam. I w, z tego co mi wiadomo, to w tej piwnicy jedynie stopują pająki. Eee, czasami jakieś plus kwiaki się rozmnażają i robią sobie orgię. Eee, całość jest opruszona nitkami pajęczyn i kurzu i wszystko nic tam nie ma ciekawego jakiś stare graty poprzedni właścicieli więc nawet chyba światła tam ostatnie nie ma bo się żarówka przepaliła yy... no to można już od razu wysnuć wniosek iż nie robię przetworów na zimę i innych takich i nie mieszkam tu na tyle długo, aby w piwnicy przetrzymywać jakieś niepotrzebne graty czy meble. Cóż, jeszcze mogę być balkon? Nie, też nie mam. Mieszkam na parterze, nawet tak w kamienicy. Takie cudo jak balkon to już jest, że tak powiem, VIPów tylko. Więc także nie posiadam. I znowu miało być nagranie o czymś innym. A wyjdzie tak jak zawsze. I cóż jeszcze? Mm, tak sobie pomyślałam, a zrobię raz takie ambitne nagranie i, i takie, żeby później wszyscy mówili: wow, to warto przesłuchać, będę sobie przesyłać dalej i w ogóle. Tylko, że to wtedy nie byłabym sobą. A jak już kiedyś mówiłam, naginać się do widzi, mi się niektórych osób nie mam zamiaru. O! Um, Swoją drogą, jeśli ktoś nagrywa dużo a ktoś musi to słuchać później to można wybrać jeden odcinek i tylko go przesłuchać i, i tylko ewentualnie sobie wiedzieć, że inne tam nie albo wcale nie słuchać, albo coś e, No, nieważne e, Trochę moje myśli za bardzo podryfowały innymi torami i... i... no Tak, wiem, znowu zawiecha złapałam ale cóż, tak mi się zdarza. I tyle. No, proszę państwa. Nie będę nic pić w tle. Nie będę nic jeść w tle, żeby to skomentować. Ewentualnie mogę powiedzieć o tym, co się wydarzyło od, od środy. Już w środę ostatnio nagrywałam. Więc w czwartek po pracy udałam się do lekarza. Nie będę mówić jakiego i po co i na co, ponieważ aż tak bardzo wchodzić z butami w moje życie Wam nie pozwolę. Że się tak wyrażę. I co? Była to pani doktor, który byłam pierwszy raz. I wszystko spoko. Wydaje się być to profesjonalna osoba i taka, dla której dobra pacjenta jest najważniejsze. Jednak dziwnym mi się wydało to, że. Lubi dotykać ludzi, coś w sensie, tak, gładzi po włosach, po twarzy, za rękę łapie i w ogóle. Tak się czułam bardzo nieswojo. I, i a propos przestrzeni osobistej, tak, tej, tej, takiej prywatnej, w sumie to zawsze miałam problem z tym, jak niektóre moje koleżanki, czy to było jeszcze w szkole średniej, czy na studiach, czy w pracy, widzą mnie i kurde, o, buziaczki całują, przytulają, albo jak mi było smutno, zażeram się przytulać, to było mi tak dziwne nie wiem, jakoś tak sztywniej nie potrafię tak, tak się wczuć w to mimo iż powinnam z, tak zamyśleć, a może nie powinnam w związku z moją profesją, nie wiem, ale drażni mnie to, tak mnie drażni jak do młodych ludzi w, w, w, potrzeba, potrzebują jakiejś pomocy, czy porozmawiać, jak ktoś mówi oj ty dziubasku, oj tak słońce, oj coś tam takie to jest dla mnie traktowanie kogoś, tak trochę z wyższością sobie myślę, no bo ja wolę rozmawiać z ludźmi jak z partnerem, ewentualnie dostosowywać dobór słów, chociaż jak widać jestem prostakiem i używam prostego słownictwa jeszcze niepoprawnie, do osoby, z którą rozmawiam. No ale do czego zmierzam? W każdym bądź razie miałam z tym problem, jeśli chodzi o związki, albo jak już na taką naprawdę bliską więź, no to spoko, tak? jestem wtedy przytulak i to straszne może sobie wtedy to jakoś wynagradzam albo rekompensuję coś na pewno siedzi w mojej psychice i w ogóle ale coś jeszcze chciałam powiedzieć yy, więc yy, przesłuchałam sobie yy, przesłuchałam sobie podcast yy, z Roberta Kesslinga o duchach i yy, miałam yy, z w komentarzu napisać o swoich doświadczeniach w tej materii, że tak powiem. Jednak się powstrzymałam, dlatego iż nagram po prostu o tym. Ale to nie dzisiaj. Dobrze, już trochę gadam i gadam, więc teraz ściągam bluzę na zamek. Uwaga. Rozpinam zamek i zdejmuję bluzę. No, bluza zdjęta. Yy, yy. Nie, niestety nie ubrałam się jakoś super fajnie, nie mam na sobie pończoch, nie mam na sobie butów na obcasach, nie mam seksownej spódniczki, ani bluzki z wielkim dekoltem. Yy, może to i lepiej, ponieważ pewnie bym wyglądała w tym jak yy, potem w lateksie, <śmiech> więc znerujmy <więc> sobie. <śmiech> yy. A to mi się kojarzy znowu z książką, którą przeczytałem jakiś czas temu, która mi po prostu powaliła na łopatki. I, i, I naprawdę no świetna książka. Przeczytałam w jeden wieczór. Tytuł Gruba. Autorki teraz wam nie powiem. Książka jest w drugim pokoju, a ja bym musiała przerwać nagrywanie, potem sklejać i lalalala. Dużo tego by było do zrobienia, jest... Ale tytuł wam wystarczy, prawda? Jak ktoś jest zainteresowany, to sobie bez problemu znajdzie tą książkę, czy tę książkę. Kurde, nie wiem. Naprawdę jestem głąbem patentowanym. Trudno. Życie. Life is brutal and full of the And kopas w dupas. Tak. zastanawiam się też nad zmianą intro. Ponieważ... Dlaczego? A tak po prostu. Może zagram coś innego. A może wcale jej pominę o całkiem wcale... Y no, tak czy inaczej, znalazłam też znalazłam też, jak dzisiaj szukałam czegoś, folię bąbelkową tak, mam folię bąbelkową au, jeszcze mi się zabiła, no ale dobra tada, folia bąbelkowa tak, już mi trochę jakby ktoś pierdział, nie? ale fajna, fajna I tak myślałam, że sobie zaniosę ją do piwnicy i wtedy będę mogła słuchać, jak stopują pająki i to będzie fajne takie, nie? Taki podcast. E, Fuu, przepraszam, nagranie. Takie nagranie. Wstępujące pająki i orgie pluskwiaków. Już za tydzień. <ścoughs> no dobrze. E, tak, żeby nie być gołosłownym, to teraz zdejmuję prawą skarpetkę. Uwaga. Zdjęłam prawą skarpetkę. Teraz zdejmuję lewą skarpetkę. O. Tak. No i tak patrzę na moje gestówki. I sobie myślę, no bo większość kobiet maluje paznokcie na jakiś kolor. U nóg w sensie. Jakiś czerwony, czy jakiś inny. Nie wiem czemu, ale mi się to nie podoba i ja tego nie robię. Na no bezbarwne, że tak powiem. Na no bezbarwno maluję. I... No nie wiem, kurde, jakoś takie mi się to wydaje. Ja, ja, ja może mam jakiś dziwny gust. Nie wiem, urąg zresztą też nie ma, ale ja też mam bezbarwnym. Taki błyszczący tylko. Może e, e, naturalność jakoś tak bardziej mi mnie się ma. Ja nie wiem, w ogóle mm, jakiś czas temu na wyjeździe... E, ze znajomymi w ogóle dziewczyny spędziły tam 40 minut w łazience, jak musieliśmy wyjść na imprezę i żeby się malować mi to zajmuje średnio jakieś 5 minut, ale nawet nie może. Może powinna nie wiem, zacząć używać podkładu, pudru i 10 tysięcy innych rzeczy, ale mi wystarcza cień i tusz i bezbarwna pomadka i jest ok. No. A i tak wszyscy myślą, że mam makijaż, nie wiem czemu. Ciekawe zjawisko. Będę musiała to przeanalizować. Ale to może nie na antenie. E, więc jak zwykle ten wymaganie jest o dupie Marynie. I co na ten temat powiecie, to, to już trudno wasza sprawa. I tak doszłam do wniosku ostatnio, że nagrywam chyba jednak dla siebie. Bo tak to polubiłam. I tak, żeby sobie może kiedyś posłuchać za parę lat, co tam się działo u mnie. Jakie tam głupoty w mojej głowie się działy. Pewnie niewiele się zmieni, bo już jestem stary człowiek i e, może zapóźniona pewne zmiany. <głos> już raczej nic mi nie pomoże. No właśnie, a może pomoże? Nie wiem, patrzymy. A odnośnie Pomorza, to jak już mówiłam wcześniej, tak jestem z Pomorza i, i miałam kiedyś taki cudowny pomysł, jak po studiach, ciężko było z pracą, żeby... E, znaczy o tyle ciężko, że musiałam dojeżdżać ponad prawie dwie godziny w jedną stronę, trzema środkami lokomocji um, że miałam taki plan, żeby się na południe Polski przenieść i tam poszukać pracy i sobie mieszkać w Zakopcu albo gdzieś bo Kraków jest ładny, ale nie chciałabym mieszkać w Krakowie e, i, i tak o i sobie z góralami, ściupagami ganiać za owcami po pagórkach i i jeździć na zamkach do pracy. <głos> no cóż, każdy z nas ma swoje własne marzenia. No, moje takie były swojego czasu. Dzisiaj w ogóle padało. No i dobra. Jak jechałam... Aha, byłam dzisiaj w pracy. Ale to tak wyjątkowo. I jak jechałam dzisiaj do pracy, no to tak tylko lekko padało. A jak już byłam w pracy, strasznie się rozpadało. I idę sobie do samochodu. I tak nawet nie patrzę pod nogi i chlub. Tak... Buty mi nie przeciekły, aczkolwiek była niezła frajda. Było takie trochę śmieszne. A później, kiedy jechałam fajnie się rozstępowało morze. Miałam taką wizję, że chodzę po wodzie i... I albo... albo coś... Albo, że jestem takim wielorybkiem, który próje przez fale. tdum, tdum. A co tam? No i do czego ja zmierzałam właściwie? A tak. No i sobie przypomniałam, że jak byłam mała, to miałam taką wizję, że jak pada deszcz, to aniołki się smucą i aniołki płaczą. Niestety moja wizja upadła, kiedy w szkole podstawowej dowiedziałam się o kwaśnych deszczach. I w związku z tym, to jest, znaczy no... Ja sobie to tłumaczyłam tak, że może aniołki sikają, jak są te kwaśne deszcze. Eee, no, a, a śnieg? No to śnieg to jest wtedy, kiedy płaczą, ale jest zimno i te łezki im tam zają. gdzieś kiedyś miałam wizję tego, że może to jest taki łupież. Wyobrażacie sobie, robimy wołwana z łupieżu. No, no super. <głos> no tak, dzieci mają różne dziwne pomysły. Miałam też marzenie, żeby zostać czarownicą. I, i, I co? I z dzieciakami z bloku robiliśmy dziwne różne rzeczy. Na przykład zupę z czerwonych robaków. Albo taniec deszczu. I faktycznie kiedyś tańczyliśmy i darliśmy japy i deszcz spadł. Byliśmy wielcy zachwyceni. Że, że nam się udało. E, kiedy nie muszę jechać do pracy, w sensie nie obawiam się, że będę mokra, to nie mam nic przeciwko temu, że pada. I zwłaszcza kiedy jest to taki ciepły deszcz, to sobie postać na deszczu. Tylko coraz bardziej to niebezpieczne robię a propos właśnie tych wszystkich różnych zanieczyszczeń. Ale tak jest fajnie sobie pobiegać i, i, i porobić coś spontanicznego, bo tak w gruncie duszy to, to jestem wariatka i może się nie wydaje, nie? Bo to moje nagrania są raczej takie marudne. Ale ja mi jakieś takie dziwne odbyły czasami. I sama siebie zaskakuje. Zresztą moi znajomi mogą to potwierdzić. Wszyscy moi byli ex, czy jak to tam nazwać też? Faceci. Czy było ich dużo? Nie wiem. Znaczy, no wiem, ale nie powiem. Dobra, no to teraz, żeby nie pozostawić tak was w zawieszeniu, to zdejmę spodnie. Spodnie są dresowe. Tak, chodzę w dresie po domu, na taki sznureczek, więc zdejmuję portki. Uwaga. Taram, taram, taram. Ok. no to już tak, cóż mam przed sobą? Mam przed sobą, jak już mówiłam, gołe stópki, rozmiar 37, wysokie podbicie. Moja rodzicielka twierdzi, że są śmieszne i takie jak dzieci dzieciuczka małego. No ale dobra, nie wnikam. Muszę przyznać, że nogi mam ładne. Nogi mi się moje podobają, a człowiek trochę kolana są takie lekko kościste, ale co tam. Co się w ogóle nie ma nijak do reszty ciała wieloryba. Cóż mam na sobie? Mam na sobie moje cioszki. A jakie? Powiem tylko, że są czarne, a nie będę mówić, czy, czy, czy koronkowe, czy nie. Ponieważ to już była pornografia ustna. <grywia> pornografia audio. I tu gdzieś mam na sobie koszulkę. No i pod koszulką oczywiście coś. I, i, i, i co jeszcze mam na sobie? Kurczę, już nic nie mam na sobie. A nie, przepraszam, mam jeszcze zegarek. O właśnie, dobrze. Bo już się przestraszyłam, że zaraz będzie trzeba kończyć. Em, tak. Więc, jeżeli już jesteśmy przy dzieciństwie moim, to byłam dzieckiem niekonfliktowym. Jak się moje kumpele żarły i tworzyły dwie grupki, to chcąc się bawić z każdym, kończyło się tak, że bawiłam się sama. No bo nie chciałam stanąć po żadnej ze stron. Więc, więc yy, wykopywałam na przykład różne kości zwierząt z ziemi. Albo rysowałam. Albo snułam dziwne wyobrażenie w mojej głowie. E, a w ogóle tak wspominałam, że mogłabym kiedyś zrobić nagranie o propos religii i takich innych dziwnych rzeczy. Bo to też swoiste, ciekawy... Swoiście ciekawy fragment w moim życiu był. E, I tak kurczę. Gdybym, powinnam chyba spisywać te wszystkie pomysły, bo w każdym nagraniu mówię o czymś, że będzie kiedyś tam nagrane, a później całkowicie co innego nagrywam. I wielki chaos się tworzy. No ale jak już mówiłam, jestem huragan Katrina, więc... Trzeba przywyknąć. Albo to łykasz, albo nie. Bez obrazy, proszę panie. To nie o to chodziło. Kurczę, jakiś taki dzisiaj wisielczy humor trochę mam. Mm, może powinna mówić, nie wiem, o czymś cudownym, co znalazłam e, w internecie, albo coś, ale nie. Ja będę grać po swojemu. Dobrze. E, teraz jeszcze wrócę do książek. Mianowicie ja... Często mam tak, że jak czytam książki, które wszyscy ogólnie polecają, chwalą i się nimi, zachwycają, to mnie jakoś to nie rusza. Jest taka książka, Łuk Triumfalny. Zaczęłam ją czytać. Jestem chyba na dwudziestej której stronie. Jakoś przebrać dalej nie mogę. Nie wiem, jakoś nie wciągła mnie, że tak powiem. Wiem, że się mu wciągnęła, ale specjalnie powiedziałam wciągła. Eee, no. I tak. Sobie... Różne książki zaczynam i je odkładam, a później do nich wracam i nie wiem, o co chodzi. Muszę zacząć z początku, albo już w ogóle nigdy do nich nie wracam i sobie po prostu leżą. A inne były zakupione i sobie leżą i jakoś nie mam ochotę do nich sięgnąć. Za <Sigh> dużo gadam, wiem. Ale chyba o to chodzi w tym, żeby właśnie mówić. Dobrze. No to teraz będę ściągać koszulkę, tudzież może być to utrudnione w sensie mikrofonu. Więc ja go sobie na chwilę odłożę. No dobrze, więc pozostałam sobie w majcioszkach i w staniku, jak już to urocze, prawda? I czuję się jak ten, jak on miał, miszelinek? <grystanie> Czy ten oponek miszelina? <grystanie> no nieważne. Eee, tak, no, powinno coś plumkać i być pian i powinno mówić, och tak, siedzę w wannie. I moje nagi piersi pokrywa biała piana o zapachu karmelu czy tam czegoś tam. I trzymam w ręce lampkę szampana i wkładam palucha dużego od nogi w, w, w kran. Zawsze tak jest na tych, nie na filmach. Nie wiem, czemu napychają tamte paluchy. No, może nigdy nie będę potrafiła tego zrozumieć. W każdym bądź razie. E Dziesiąte na, nagranie. Mm, jak ja się w ogóle z tym czuję? Tak sobie teraz myślę. Mam mieszane odczucia. W ogóle przesłuchałam mm, podsumowanie tygodnia na podcastofonie. I właśnie może dlatego mam mieszane uczucia. I nie bardzo wiem jak to ugryźć. Że tak powiem. I może lepiej tego nie rozkminiać. I, i, i sobie zostawić to tak po prostu, a jakieś myśli same przyjdą. Odnośnie myśli to... Yy, Miewam sny bardzo często i bardzo głupie. Sny, z których naprawdę nic nie wynika, tylko bardzo mnie męczą na różne tematy. Dzisiaj na przykład śniło mi się, że z koleżanką, z którą miałam kontaktu, się pokłóciłyśmy jakimś facetem, byłyśmy gdzieś nad wodą i były jakieś nutrie, jakieś bobry, jakieś inne dziwne zwierzaki. I w ogóle jakieś takie porąbane to było, naprawdę nie wiem, co by na to Freud powiedział <śmiech> chociaż powinnam wiedzieć ale no takie naprawdę porypane te sny są czasami ale zdarza się też tak, że się budzę po prostu przestraszona i mam takie uczucie, że ktoś mnie obserwuje się na mnie gapi, no ale to już a propos tego nagrania o duchach które tam kiedyś zrobię to szerzej o tym powiem i cóż jeszcze no i patrzę sobie na kalendarz, który już, na rok, który już się kończy na listopad. Mam jakiś cudownej gazety Kosmopolitan. Nie kupujcie tej gazety, panowie, panie, bo szajs i strata kasy. To, co tam jest napisane, to w ogóle robi z kobiety, nie powiem już co. Że tak najlepsze w tym, kuszą kobieta może być, to w zadowoleniu faceta w łóżku, bo nic innego to tam raczej nie potrafi. No ale jest taki fajny facet na listopad, ma takie fajne oczka i odnośnie facetów i ich wyglądu mi się teraz włączyło. Co powinien mieć facet, żeby zwrócić na, na siebie moją uwagę? Coś w sobie. Nie powinien być za ładny, bo za ładni faceci mi się kojarzą z kobietami i z takimi takimi on, eł i w ogóle. Bo facet musi być trochę, trochę męski, tak? Ale albo coś w uśmiechu, albo w spojrzeniu. Takie coś, że jakiś jeden taki punkt na który, mógł, na który mogłabym zawiesić oko i... No, tak po prostu. I cóż jeszcze, no i fajnie jak facet jest wyższy. Chociaż to chyba nie jest trudne, bo mam 167 bodajże. Centymetrów wzrostu. No, a ten pan ma taki zarost, taki dwutrzydniowy i ma takie fajne usta. Piegowate w ogóle. I ma takie ciemne oczka. I taki no, rzymski nos i, i takie włoski trochę dłuższe. No taki całkiem fajny. Chociaż możliwe, że jakby się odezwał, to bym straciła zainteresowanie, bo u facetów bardzo podniecająca jest inteligencja i osobowość. Tak samo myślę, że z kobietami jest fajne opakowanie. Dobra, można sobie, że tak powiem, brzydko podymać, a później co? Z tak jak tymi tymi innymi. Nie? Już o tym kiedyś mówiłam. Whatever. dobra. Eee, tak. No i teraz to dam, to dam, to dam. Będę ściągać coś, to co się nazywa cyckonosz, stanik, biustonosz, albo. Nie wiem, jak na to jeszcze panowie. No sidełko na cycki, cycko podtrzymywać, i te inne. Więc znowu odkładam mikrofon. Okej. Okay. No. Eee... I cóż jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że też na mnie się robić zimno. <głos> A nie mogę wstać i sobie pójść po prostu ogrzewanie zwiększyć. <głos> Więc będę kończyć już to nagrywanie. Jest to chyba najgłupsze... Chciałam powiedzieć podcast. Nie. Jest to chyba najgłupsze nagranie w mojej karierze. I... I nie wiem, czy w ogóle dobrze zrobiłam, że je nagrałam. Może trzeba było poczekać na to, aż będę mieć jakiś taki nastrój bardziej temu sprzyjający. Yy... I tak w tle sobie leci muzyczka. Śpiewają same baby, że tak użytko powiem. A za oknem... A za oknem śpiewają więcej śpijacy. Yy, typu coś tam Legia, coś tam, coś tam. Yy, dobra. A propos tych pijaków, to jakoś mieszkam na parterze, gdzieś mi do okna pukali i się darli, czy, czy dostaną jakiś alkohol. Udawałam, że nikogo w domu nie ma. A kiedyś przez otwarte okno, taki w sensie nie na oścież, tylko tak od góry jakby, chciał mi kot wleść i tylko tak łapką. A to, że, Bo to było tak, obudziłam się w nocy i coś mi szura. Się przestraszyłam, zapalam światło, a tu taka szara łapka tak mi macha. <śmiech> Chyba chciał wejść do środka, nie wiem o co kamer, siedział na parapecie. Więc y, w ogóle starałam się nie przytrasnąć tego czegoś, co zwisało, <grywa> po prostu zamknąć jakoś to okno, no ale tak się trochę dziwnie poczułam. No dobrze, więc teraz ostatni gwóźdź program, Nie, nie zrobię tego. Zostanę w gaciochach, Nie żeby nie było tak brzydko. O. Więc nie będzie tej wanny, nie będzie tego, tego pod prysznicem, nie będzie w szafie, nie będzie w garderobie, nie będzie w piwnicy... Nie będzie nigdzie, musi być zawsze nagrywane z tego jednego i samego pokoju Jako, że jak już mówiłam, mam mikrofon podłączony do komputera pelkiem, który jest na tyle krótki, że nigdzie sobie pójść nie mogę A szkoda, ponieważ chciałabym na przykład móc nagrywać w kuchni albo gdzieś Oczywiście, mogłabym zainstalować program Adobe Audition na laptopie Ale na laptopie mam tak dupłą kartę dźwiękową w ogóle że nawet jak na Skype z kimś się rozmawiam to trzeszczy, szumi i dziwne rzeczy wyprawia. Ja tutaj mam yy, dobrą kartę dźwiękową na PC, -cie, więc yy, dlatego już tak, a nie inaczej. Dobra, już kończę, bo to jest naprawdę żałosne i to będzie chyba najbardziej żałosny dziesiąty odcinek w historii nagrywania przez otwór gębowy. No ale dobra, dobra, dobra kończmy. Yy, miłego wieczoru i, i, i do usłyszenia i do nie wiem co tam jeszcze, do, do, do, do rozebrania, do ubrania, do, do wieloryb, bo chciałam powiedzieć do walenia. <śmiech> Waleń w sensie jako wieloryb. Nie, do, do, tak, cięcie, cięcie, tak? Finito, end, tak, swidania papa, oliwe i o. Aloha.